Minęła dziewiąta. Debojka jesteś na miejscu Susana Waka. I czas na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. Rysunki Józefa Czapskiego i kolarze podążającego jego amerykańskimi śladami Grzegorza Kozery można od dziś oglądać na wystawie Południk 21. Czapski Kozera w warszawskiej galerii Kordegarda. Prace wybitnego malarza, pisarza i krytyka, a także współtwórcy paryskiej kultury zostały zestawione z kolarzami młodego artysty, mówi wicedyrektor Narodowego Centrum Kultury Michał Kosiorek który jako stypendysta jednego z programów Narodowego Centrum Kultury ruszył śladami Czapskiego do Ameryki Południowej. Giedroyd wysłał Czapskiego w latach 50. do Ameryki Południowej w celu poszukiwania środków na Maison Lafit I Kozera rusza śladami Czapskiego, śladami zaginionego notatnika artysty i powstaje takie zderzenie dwóch artystycznych światów. Rysunek, szkic Czapskiego oraz kolarze Grzegorza Kozery. Moja wyprawa miała charakter artystycznego poszukiwania inspirowanego legendą zaginionego dziennika Czapskiego, mówi autor kolarzy Grzegorz Kozera. Józef Czapski, który płynął do Ameryki Południowej statkiem w 1955 roku, nie mógł się uwolnić od skojarzeń wojennych. To było raptem 10 lat od tych tragedii wojennych. Widział podróżujących na statku Niemców do Ameryki Południowej dwa tory widzenia, jeden kreacyjny, ale też i ten, ten dramatyczny. Ja przemieszczając świat śladami Czapskiego nazywam to powtarzaniem, czyli widzeniem powtórnym. Wystawę Południk 21 Czapski Kozera można oglądać w Warszawskiej Galerii Kordegarda do 14 czerwca. Najnowszy film Pawła Pawlikowskiego, Fatherland, znany też pod tytułem 1949, będzie miał swoją premierę na tegorocznym festiwalu filmowym w Cannes. Organizatorzy słynnego festiwalu, przedstawiając program, poinformowali, że wśród tytułów walczących o Złotą Palmę, znalazł się film polskiego reżysera.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 bardzo moim zdaniem to ważny film. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes odbywać się będzie w dniach od 12 do 23 maja. Witold Banach, Polskie Radio. A obok najnowszego filmu Pawła Pawlikowskiego, szanse na Złotą Palmę wśród 20 innych tytułów, ma także obraz Parallel Taste Asgara Farhadiego. Producentami nowego dzieła autora rozstania są Krzysztof Piesiewicz i Maciej Musiał. Nieznany dotąd portret młodego Ignacego Krasickiego można już oglądać na Zamku Biskupów Warmińskich. Obraz z 1761 roku został niedawno zakupiony na aukcji w Paryżu przez Muzeum Warmii i Mazur i po konserwacji trafił na ekspozycję. Przedstawia 26-letniego Ignacego Krasickiego w prywatnym ujęciu bez insygniów kościelnych, za to z księgą poświęconą historii Rzymu. Jak podkreślają muzelnicy, dzieło wyp pełnia ważną lukę w ikonografii tego autora i stanowi wysokiej klasy przykład malarstwa portretowego XVIII wieku. Ignacy Krasicki przez blisko 30 lat był związany z Lidzbarskim Zamkiem. To właśnie tam powstały jego słynne bajki, satyry i powieść Mikołaja Doświadczyńskiego Przypadki. Litewscy naukowcy zbadają najstarszą część murów Katedry Wileńskiej. Świątynia nadal kryje wiele tajemnic. W 2024 roku odkryto tam skrytkę zawierającą insygnia grobowe władców Polski i Litwy ukryte po wybuchu II wojny światowej. Instytut Historii Litwy przekazał, że chodzi o zbadanie wczesnego muru katedry. Do dziś jest to najstarszy tego typu obiekt na Litwie. Historycy chcą odpowiedzieć na pytania, które nurtują całe środowisko. Chodzi o to, co się zmieniło we wnętrzu świątyni po tym, gdy przebudował ją w XVIII wieku architekt Wawrzyniec-Gucewicz. Bazylika archikatedralna pod wezwaniem Świętego Stanisława biskupa i Świętego Władysława w Wilnie stanowi część Dolnego Zamku. Jest to obiekt bardzo ważny również dla polskiej kultury i historii. Tam znajdziemy szczątki. Króli Rzeczypospolitej Obłego Narodu Władysława Wazy, także znajdziemy relikwie świętego Kazimierza Królewicza. Mówi Polskiemu Radiu Tomasz Bożerocki, historyk z Uniwersytetu Wileńskiego. Możemy znaleźć miejsce, gdzie odkryto po powodzie 1931 roku kryptę królewską. Odnaleziono wówczas m.in. szczątki króla Polski Aleksandra Jagiellończyka oraz królowych Barbary Radziwiłówny i Elżbiety Habsburżanki. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To były Wiadomości Kulturalne. Na następne zapraszam Państwa o 13, a szczegół informacji znaleźć można na naszym portalu dwójka.polskiradio.pl Pogoda Dziś na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego, na wschodzie zaś zachmurzenie na ogół duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna od 5 stopni na południowym wschodzie, około 9 w centrum do 11 stopni na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany miejscami na zachodzie oraz wybrzeżu porwisty, południowy i południowo-wschodni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 Słuchają Państwo cały czas dwójki, osiem minut po dziewiątej. Za konsoletą Paweł Worobiej przy mikrofonie Magdalena łoś. Dzień dobry. Jesteśmy z Państwem. A skoro dziś piątek, to czas najwyższy na dawno, niedawno, ten pierwszy powielkanocny piątek, to będą fajerwerki radości. Zapraszam. Jest płyta wymarzona dla nas do dawno niedawno. Wszystkie stałe basy, oparte na nich folie, szakony, o tu w nagromadzeniu i płyta zatytułowana Ciakona z wykrzyknikiem. A docenili państwo na pewno brzmienie w tym, co tak dobrze znane, czyli w kanonie Pachelbela. Na żyj przyjdzie jeszcze kiedyś pora. Dziś chciałam od razu przejść do rzeczy, bo... Po co nam zwykłe stylizowane tańce, gdy mamy tu taki wybór urodzej owych ciakon? A wykonanie, które mam nadzieję także Państwa ujęło, może nawet zachwyciło, jak mnie przy pierwszej lekturze, to szwajcarski zespół La Centifolia. Spędziliśmy z tą formacją, z jej szefową Lejlą Szajek, kilka Piątków, o przynajmniej fragmentów naszych spotkań w dawno niedawno w Wielkim Poście, bo to właśnie ona nagrała w tym roku, opublikowała cały komplet sonat misteryjnych, sonat różańcowych Franza Heinricha Ignaca Bibera. No, ale dziś te obiecywane wtedy nagranie, które jest naszą piękną zaległością, przypomnę, zespół założyła Leila Szajek, szwajcarska skrzypaczka w 2019 roku, a ta ich wizytówka muzyczna zespołu La folia to y, płytacz jak wydana trzy lata temu. Mamy szakony znane, nieznane, mamy też rozważania, kto rzeczywiście przywiózł i jak pięknie rozkwitała ta forma muzyczna w Ameryce Łacińskiej, przywieziona oczywiście ze Starego Kontynentu, ale zaczynamy lekturę muzyczną tego co znane, dwie Szakony doskonale obecne na naszej antenie w innych wykonaniach, teraz w tej nowej interpretacji La Centifolia, a to, co mniej znane jeszcze będzie się tu pojawiać. Dwie ciakony, które znają Państwo doskonale w wielu różnych wykonaniach. A dziś dla nas nowość, nagranie Leili Szajek i jej zespołu Latenti Folia i właśnie owe szakony z płytu zatytułowanej Chiakona zespołu, który w końcu foliami, stałymi basami się zajmuje. Najpierw był Antonio Bertalia przed chwilą ciakona Johanna Heinricha Schmelcera. Płyta ciakona to nasza obowiązkowa lektura, do której będziemy wracać. Dawno, niedawno, program drugi, dziewiąta trzydzieści się zbliża. To się czyta. To się czyta. Przed nami ostatni już fragment wspomnień profesor Anny Nasiłowskiej z tomu zatytułowanego Węzeł Rodzinny. Książka ukazała się nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego, a u nas w dwójce jej fragmenty czyta Magdalena Warzecha. Nie wiem, czy nasze ciało ma własną pamięć. Niektórzy są przekonani, że tak, że dziedziczą traumy po przodkach, zwłaszcza wojenne. Chorują od tego, Cierpią na bezsenność lub depresję Moje ciało czasami boli Odczuwa niewygody A czasami mówi mi zwolnij Ale bywa, że potwierdza Dobrze, Dobrze jest żyć Nie chcę jednak opowiedzieć żadnej historii Rozmawiam z nogą Pręży mu Czasem skarży się na niewygodne buty Ramiona narzekają no, przez lata przeniosłam na nich kilka wagonów książek. Ale nie mówią nic. No, w każdym razie nic szczególnego, co byłoby znane od czasów Neolitu, jak reakcja na zimno czy ból. To moja pamięć jest nasiąknięta jak zanurzona w wodzie gąbka. Wystarczy ścisnąć, a wylewają się różne losy, wyjaśnienia i przeżycia wcześniejsze niż moje istnienie. Od dzieciństwa słyszałam o wojnie, a właściwie o trzech. Pierwszej polsko-bolszewickiej i drugiej, choć czasami zapadało milczenie. Ciocia Jadzia, siostra babci, doliczała jeszcze wojnę polsko-japońską, bo jako starsza siostra była już jej świadoma. Część historii dziedziczy się wraz z biografiami rodziców i dziadków, które rozstrzygają na przykład o tym, w jakim urodziliśmy się miejscu, co i w jakim języku słyszymy od najmłodszych lat jako prawdę, nieprawdę i co nam opowiadają, więc przyswajamy je sobie od dzieciństwa. W ten sposób za mną urodzoną po drugiej wojnie Ciągną się wojenne przeżycia moich rodziców i dziadków. Dziedziczę także ogromny bagaż wcześniejszy w postaci tego, o czym słyszałam i było to ważne, bo stanowiło logiczne wyjaśnienie materialnego statusu rodziny, sposobu życia, a także funkcjonujących w moim otoczeniu poglądów przez truk czy urazów, które usiłowano mi wpoić. Zresztą nie zawsze skutecznie, bo stawiałam opór albo mój czas skłaniał mnie do innych decyzji na tablicy pamięci rodzinnej inni zapisują nam różne fakty i przekonania ale co my z tym zrobimy zależy od nas węzeł rodzinny można przeciąć i odrzucić ale wtedy coś ważnego się traci znika punkt odniesienia wobec wielu spraw i osobistych wyborów. Dojrzewanie zwykle zakłada konieczność buntu, ale to, co mi przekazano, nie stanowiło ograniczającego mnie muru, który wymagał rozbicia, by odsłonić teraźniejszość. Składało się z wielu warstw historycznych, dawnych i nowszych Czasami bywało dziwne, nie pasowało do współczesności, a wraz z wszystkimi naciskami ze strony instytucji, takich jak szkoła, nie układało się w logiczny przekaz. Było zupełnie niespójne, więc w gruncie rzeczy miałam wybór. Był to wybór między dość opresyjną wersją mamy, a racjonalnymi przekazami ojca i bardzo archaicznymi opowieściami dziadka. Mogłam nimi żonglować, przymierzać je do oficjalnych podręcznikowych lub gazetowych przekazów, które też zmieniały się w ciągu mojego życia i to zasadniczo. A ja, jako osoba pisząca i publikująca od 1977 roku, byłam mocno zaangażowana w ten proces i znałam kulisy tworzenia tego rodzaju informacji. Ironia i sarkastyczny stosunek mojego dziadka do współczesności bywał pomocny, choć odnosił się do innych sytuacji niż te, które ja napotykałam jako największe wyzwania. Teraz myślę, że prywatne, rodzinne odczuwanie historii jest taką częścią indywidualnej świadomości, do której możemy mieć różny stosunek emocjonalny, ale nie da się jej dowolnie wymienić na nic innego. Nie podlega ona takim przekształceniom jak wersja publiczna. I nie można nią łatwo manipulować, bo jest przekazywana jako mozaika wypowiedzi, wspomnień, ocen i komentarzy głęboko związanych z biografiami członków rodzin i przyswajana w ciągu wielu lat. Najpierw nieświadomie. Mówić potrafią nawet przedmioty. Z tego splątanego węzła rodzinnego wyplątałam kilka nici. I to jest moja osobista historia Polski. Hm. Taka mi się trafiła. Ach, tak niewiele udało mi się powiedzieć w tej książce. W gruncie rzeczy jest ona pożegnaniem rodziców. Trenem. Aktem żałoby, która nie przebiega tak, jak powinna była przebiegać. Obiecaj, że będziesz nosiła po mnie żałoby. mówiła do mnie mama, gdy jeszcze była silna, właściwie nic nie zapowiadało końca, ale ona zawsze widziała kilka ruchów do przodu. Obiecałam. Mama nienawidziła czerni. Nie miała w szafie czarnych ubrań i za każdym razem po śmierci babci, dziadka, a potem mojego taty kupowała coś ciemnego albo szybko robiła na drutach czarną kamizelkę, i mówiła, że to okropne poświęcenie. Tak jednak traktowała żałobę jej matka i pewnie matka jej matki i wszystkie kobiety w rodzinie. Potem zrywała opaskę skiru z zimowego płaszcza, pozbywała się szybko kompletnie znoszonych czarnych bluzek, swetrów, czapek i oddychała z ulgą. Oczywiście, że obiecywałam, i to wiele razy nosić żałobę. Mama uważnie też patrzyła, czy po śmierci taty ubieram się tak, jak ona tego oczekuje. I moje czarne golfy zyskały jej aprobaty, choć to z mojej strony było małe poświęcenie. Lubię sceniczną czerń. Jest korzystna, elegancka, szlachetna, wieczorowa. Pozwala wyeksponować twarz i bardzo kontrastuje z moimi jasnymi włosami. Na pogrzebie mamy było sporo osób, ale już szeptano, uwaga, grasuje nowy wirus, nazywa się korona albo COVID-19. Gdy po załatwieniu ostatnich formalności opuszczałam szpital, na drzwiach właśnie pojawiła się kartka, że od tego momentu z powodu epidemii wstęp dla członków rodzin na oddział intensywnej terapii będzie zakazany. Ale ja... Prawie nie zwróciłam na tę kartkę uwagi, ledwie ją zarejestrowałam. Miałam inne troski. Zjawiłam się tylko po dokumenty. Ogłoszenie pandemii i późniejsze ograniczenia, zamknięcie w domach, praca w trybie zdalnym spadły na mnie niespodziewanie i w gruncie rzeczy wydały mi się błogosławieństwem, bo pojawiły się w momencie, kiedy chciałam się trochę ukryć. Przypomniałam sobie tamten dom i tamtą wojnę, bo po pandemii mamy wojnę tuż obok. Jest okrutna i niszcząca. Miało już tego nie być. Nie w Europie, nie tak. Nie w XXI wieku. Gdy pisze, ukryta w mieszkaniu z betonu, na zewnątrz rozlewa się żar. Niespotykany wcześniej upał jest znakiem, że ludzkość przekroczyła miarę w używaniu planety. Zachwianie równowagi i zdolności samoregulacji nie nastąpiło nagle. Już w wieku węgla i stali sprawy przybrały niebezpieczny obrót. Wszyscy żyjemy w świecie przepełnionym abstrakcyjnymi bytami wirtualnymi i zalecenie chodź po ziemi brzmi dziś zupełnie nieżyciowo. A jednak od tego Trzeba zacząć. Magdalena Warzecha przeczytała ostatni fragment książki profesor Anny Nasiłowskiej pod tytułem Węzeł rodzinny. Książka ukazała się nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego w poniedziałek w naszym cyklu. Premiera i będzie nią nowa powieść brytyjskiego pisarza Jena McEwena zatytułowana co możemy wiedzieć? Której fragmenty czytać będzie u nas w dwójce Szymon Kuśmider. Dawno niedawno, jak co piątek jesteśmy z państwem. Dziś Paweł Worobiej i Magdalena Łoś. Jest 9:42, mamy więc 5 kwadransów na wspólne słuchanie muzyki. I potrzeba nam tych kwadransów, bowiem dzieło, które w obszernych fragmentach chcę państwu przedstawić, to ta główna nowość dzisiejszego spotkania, to dzieło wielkie, właściwie wymagałoby od nas poświęcenia Trzech godzin anteny, tylu nie mamy, ale posłuchamy obszernych fragmentów Teodory, oratorium Jerzego Fryderyka Händla, świetnym nowym nagraniu, dzisiaj opublikowanym. To Garcia Larcon poprowadził interpretację, której posłuchamy. Posłuchamy niebawem. Teraz z kolei, mając jeszcze w pamięci stały bas naszego sygnału, ciakony Benedetta Marcellego, proponuję wrócić do szakon i pasakali nagranych przez La Chianti Folie zespół Leili Szajek. No, tak się składa, że akurat. Marcello się tam nie pojawia, a byłoby idealnie porównać, jak brzmi wersja wirtuozowskiej partii realizowanej przez skrzypce przy tej Organowej, którą co piątek Państwa witam. I przypominam, że to my dawno, niedawno. Album Ciakona przynosi już słuchane. Kanon Pachelbela, Czjakone Bertalego, także mamy tu Corellego, Mateisa, Szmelcera, Persela. Jest w czym wybierać, ale marczelego brak. Te znane i nieznane. W zbiorze nieznanych utwór, który teraz chcę Państwu przedstawić, anonimowa, piękna, szakona, na skrzypce i kontinuo, Leila Szalek i La Gentifolia. Ile fioritur można nagromadzić ponad tym stałym basem i jak różnie odczytywać powroty tematów, gdy ma się wyobraźnię muzyczną, no i oczywiście możliwości techniczne, by tych ozdobników dodawać, dodawać. Ile można Rzeczywiście z tych prostych schematów wywieźć myśli muzycznych, motywów, to jest oczywiście sprawa w tym wypadku nieznanego kompozytora, ale w naszym słuchaniu myślę przede wszystkim kunszt wykonawców. A wykonawcy, którzy przynoszą nam cały program zbudowany z ciakon, szakon, zależy, z jakiego kraju pochodzą, to leila szajek, szwajcarska skrzypaczka barokowa i jej zespół założony już 7 lat temu. La Cientifolia. Album Ciakona z wykrzyknikiem ukazał się w 2023 roku. No i przynosi też te nieznane szakony, jak słuchana przed chwilą. Do tego programu będziemy wracać. To jest obowiązkowy punkt dawno niedawno, jakiś piękny stały bas. Obowiązkowym punktem są też nowości płytowe. I ta pierwsza główna, nie ostatnia, teraz przed nami. Właściwie każde nagranie dotyczące muzyki dawnej, którą się tu w dwójce, w piątki zajmujemy, tego artysty przedstawiam Państwu jako gorącą nowość. Tak jest i w tym wypadku Teodora, oratorium z 1750, a więc późne oratorium Jerzego Fryderyka Händla pod batutą Leonarda Garcia Larcon, To właśnie Teraz przed nami. Obszerne fragmenty, bo nagranie, no, jak mówiłam, wymagałoby 3 godzin wspólnego słuchania z komentarzem. Tylu nie mamy, ale z radością wybrałam dla Państwa fragmenty, w tym obszerne fragmenty pierwszej części. Posłuchamy. Jaki to kunsz, milenium, orkestra i chór kameralny w Namur. Całość zresztą tam została zrealizowana, nagrana dźwiękowo. Także ciekawie, co Państwa uwadze Polecam. Leonardo Garcia Larconi, świetni soliści w tych solowych partiach. Ja przypomnę teraz szybciutko, że to oratorium wykonano po raz pierwszy w Covent Garden w Londynie w marcu 1750 roku. No i było niewątpliwie wielkim zaskoczeniem dla londyńskiej publiczności. Handel przyzwyczaił ich um, tych... Słuchaczy tworząc swoje wielkie angielskie oratoria do czegoś absolutnie innego. Tym razem wybierając temat porzucił przyzwyczajenia no i zmienił obszar poszukiwań. Wielkie, majestatyczne historie Starego Testamentu, wzniosłe zmagania Salomona, Saula, Judy, Machabeusza to był w tym momencie rozdział zamknięty. Bohaterką czynił młodą chrześcijankę, męczennicę Teodora. No i ona tu nikomu nie przewodzi, nie dąży do siłowych rozstrzygnięć, nie prowadzi wojny. Nie ma więc tych wielkich scen, obrazów znanych z wcześniejszych, tak zwanych biblijnych oratoriów kompozytora. Tym razem historia dotyczy osobistego dramatu, tragicznych wydarzeń, początków chrześcijaństwa, gdzie największą siłą jest wiara, sumienie, wierność sumieniu, które dalej przynoszą cierpienie i śmierć. Ewa Obniska, pisząc swego czasu artykuł o Teodorze w miesięczniku Kanor, napisała tak. O ile o niektórych wcześniejszych oratoriach Händla można powiedzieć, że są napisane z prawdziwym rozmachem, to tutaj Kompozytor idzie w głąb, penetrując stany emocjonalne dotąd przez niego pomijane, ale tworząc oczywiście muzykę najwyższej jakości. I tak będziemy słuchać fragmentów pierwszej części oratorium pisanego przez 64-letniego Händla. No i um, mając na uwadze zaskoczenie publiczności, muszę dodać, że w Londynie przyjęła ono raczej chłodno. Owo Podobało się natomiast bardzo muzyką. Mamy różne opisy, świadectwa z epoki. No i to są listy, które dowodzą tego, że Teodory słuchano. Tutaj pisze książę Shaftesbury. Najmniej trzy razy słuchałem i ośmielę się stwierdzić, że jest to. Tak dalece wypracowana, tak piękna, przemyślana w każdym szczególe, jak wszystko, co zawsze pisał dotąd Handel Muzyka. Według mnie pisanie tego dzieła musiało zająć mu bardzo wiele czasu. Miasto bynajmniej nie polubiło tego oratorium, lecz pan Kilwej i wielu znakomitych muzyków podziela mój zachwyt. Dobrze, że ci którzy je wykonywali, którzy mogli docenić kunszt również tej psychologii wewnętrznej, narracji, no, dali temu wyraz i możemy się do tego odwołać. Handel poprowadził po premierze jeszcze tylko dwa wykonania dzieła i to zdaje się, że przy pustej sali powrócono do niego pięć lat później. Wtedy też Handel wykonał je po raz ostatni. Libretto pracował Thomas Morell, współpracujący już wcześniej z Handlem przy trzech oratoriach. Jeśli wierzyć, stwierdził on później, że to właśnie Teodora była tym ulubionym, najukochańszym oratorium kompozytora. Jeszcze jeden cytat z wspomnianego artykułu Ewy Obniskiej, poświęconego właśnie temu oratorium Handla. Łatwo można zrozumieć, czemu utwór tak piękna, o wielu kartach, prawdziwie poruszających, pełnych subtelnego uczucia, nie odniósł sukcesu w XVIII-wiecznym Londynie. Duchowość głównej bohaterki Teodory, młodej, pięknej szlachetnie urodzonej kobiety deklarującej już w pierwszej arii żegnaj z łudny próżny świecie, musiała być całkowicie obca pragmatycznie nastawianej angielskiej klasie średniej. No i naturalnym środkiem dramatyzującym akcję tego oratorium będzie oczywiście zderzanie ze sobą dwóch jakże odmiennych światów, ożywionych zupełnie ideami innymi, przeciwstawnymi, to będą światy Rzymian i chrześcijan, co przekłada się na muzykę. Akcja przypomnę tego oratorium rozgrywa się w Antiochi na początku IV wieku, a więc pod okupacją rzymską i w pierwszej części e, mamy już e, tu ogłoszenie dekretu sprawującego rządy namiestnika Valensa namiestnika cesarza rzymskiego, który organizując obchody urodzin Dioklecjana nakazuje mieszkańcom złożenie ofiar rzymskim boginiom za niewypełnienie grozić im będzie bardzo surowa kara. I dekret ten ogłasza chór rzymskich żołnierzy. Młody oficer Didymus prosi, by zwolnić go od kary zwolnić od kary tych lojalnych mieszkańców, którym wypełnienia rozkazu zabrania ich religia czy przekonania, ale namiestnik odrzuca jego prośbę.